Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Rozmowy pokojowe USA i Iran we wtorek. Przedstawiciele Donalda Trumpa są w drodze do Islamabadu. Mieszkańcy stolicy i przedstawiciele władz oddali hołd bohaterom powstania w getcie warszawskim. Motocyklista, który wjechał w grupę ludzi i uciekł z miejsca wypadku poszukiwany przez łódzką policję. Przedstawiciele Donalda Trumpa są w drodze do Islamabadu na rozmowy z Iranem. Negocjacje prowadzić będą specjalny wysłannik do spraw Bliskiego Wschodu Steve Witkoff i Jared Kushner. Ze względów bezpieczeństwa nie leci wiceprezydent J.D. Vance. Amerykański prezydent napisał w swoich mediach społecznościowych, że w stolicy Pakistanu będą jutro. Donald Trump ostrzegł jednocześnie, że w razie fiaska rozmów irańska infrastruktura, każda elektrownia i most zostaną zniszczone. Dodał, że wczorajsze ostrzelanie cieśniny Ormus jest absolutnym naruszeniem porozumienia o zawieszeniu broni. Według New York Post, z którym rozmawiał prezydent USA, rozmowy pokojowe mają się odbyć we wtorek. Stolica oddała hołd bohaterom powstania w getcie warszawskim. Obchody 83. rocznicy największego zbrojnego zrywu Żydów podczas II wojny światowej odbyły się w południe przy pomniku bohaterów getta. Dla uczczenia zrywów w południe w stolicy zabyły syreny alarmowe. Naczelny rabin polski Michael Shudrych odmówił modlitwę za zmarłych i poległych w powstaniu w getcie. Zabrzmiały też poruszające pieśni. Na uroczystości przyjechali Polacy z różnych zakątków kraju. To jest dzień, którym pamiętamy. Polska pamięta. To jest dla nas istotne dla na całej naszej historii narodu polskiego, który był różny. To jest ważne. Zawsze pamiętamy, natomiast jesteśmy z Krakowa i pierwszy raz udało nam się przyjechać akurat w czasie, kiedy są obchody. Nie bądź obojętny. Myślę, że to jest ważne. Po części oficjalnej uczestnicy obchodów przeszli w Marszu Pamięci szlakiem najważniejszych miejsc związanych z historią getta warszawskiego. Dorota Piotrowska. Polskie radio. Łódzka policja szuka motocyklisty, który późnym wieczorem wjechał w grupę pieszych na ulicy Pawianickiej i uciekł z miejsca wypadku. Dwie osoby trafiły do szpitala. Po zabezpieczeniu nagrań z monitoringu wiadomo, kim jest poszukiwany. Wstępne czynności pozwoliły już na ustalenie danych kierowcy. Jest to 31-letni mężczyzna, e, zamieszkały w powiedzie pabianickim, trwają teraz czynności w kierunku e, zatrzymania mężczyzny. Mówi komisarz Andyta Machnik z łódzkiej Policji Ranni, to kobieta i mężczyzna w wieku 21 i 24 lat. Ciało nieznanego mężczyzny wyłowiono z Wisły w Warszawie. Znaleziono je na wysokości Centrum Nauki Kopernik. Informacje policjanci otrzymali przed południem. Są to zwłoki NN mężczyzny na tą chwilę. Ze wstępnych informacji wynika, że ciało mężczyzny zauważył będący już po służbie policjant Komisariatu Rzecznego. Mówi Paweł Chmura ze stołecznej policji, teraz śledczy będą ustalać tożsamość mężczyzny. 200 tysięcy złotych dla Instytutu Matki i Dziecka. Takie środki udało się zebrać podczas rozegranego w Płocku meczu TVP kontra artyści polscy. Pieniądze będą przeznaczone na zakup samochodu do przewożenia krwi. Mecz rozegrano w ramach akcji Polska na Tak organizowanej przez TVP i Polskie Radio. Dyrektor Generalny Telewizji Polskiej Tomasz Sygut mówi, że właśnie na takich akcjach opiera się misja mediów publicznych.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 Starosta Tatrzański, Andrzej Skupień. W razie zagrożenia za system alarmowania odpowiadać będzie Państwowa Straż Pożarna. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl Pochmurno i deszczowe na zachodzie, na pozostałym obszarze kraju większe przejaśnienia. 12 stopni na północy, 17 w centrum, do 19 na południu chłodniej, nad morzem 9 stopni. Autopromocja.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 Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu. Jest 9 minut po godzinie 17. Trzecia strona medalu. Zapraszamy na dwie godziny ze sportem w radiowej trójce w następującym składzie. Adam Malecki i Krzysztof Łoniewski. Jeśli mielibyśmy wybierać bohatera sportowego tego tygodnia, to wybór mógłby być tylko jeden. Latający Polak The Flying, Paul Antek Kowalski wdarł się do elity snookera i gra w mistrzostwach świata jako pierwszy Polak w historii. Bohaterami historii są powstańcy warszawskiego getta, wśród nich byli też sportowcy. My dzisiaj przypomnimy postać pięściarza Szapsela Rotholca. On był taką postacią, która była w stanie połączyć widownię polską i widownię żydowską, ponieważ obie grupy kibicując mu krzyczały Szapsiu, Bisz, Faba w swastykę, tak? Więc to rzeczywiście było takie niezwykłe. Mówiła Agnieszka Cubała, pisarka, popularyzatorka historii. Dziś obchodzimy 83. rocznicę powstania w getcie warszawskim. Pamiętają Państwo upadek i bolesną kontuzję na igrzyskach Kamili Selie, Nasza panczynistka wraca do siebie i do zdrowia. Stało się to, co miało się stać po prostu i co miało być to było, taki wypadek się stał, ale przyjmuję to na klatę i mam wspaniałych ludzi, którzy mi naprawdę pomagają w tym, żebym mogła nie tylko wrócić do sportu, ale też do normalności, takiej codzienności. Codziennością mamy nadzieję, że także dla naszych reprezentantów z Kłoszu mają stać się występy na Igrzyskach Olimpijskich, w tym w Los Angeles. Mamy szansę na, na awans na, na igrzyska. Jest jedna osoba, która rzeczywiście mocno rokuje, no i to byłoby coś fantastycznego dla dyscypliny, To otwiera wiele, wiele możliwości. Mówił Michał Łukawski, który zdradzi, kto ma szansę na awans na igrzyska. W skłoszu na te sukcesy cieszykują w dog dancingu już je osiąga. osiąga Elizabeta. Czy ja byłam z pieskiem czy bez pieska? Eee, przepraszam, oczywiście, że z pieskiem, Liza i Dina odwiedzą nas w studiu. Będzie interesująco, proszę Państwa, będziemy to fotografować, na pewno. Podobnie jak Robert Korzeniowski, który też nas odwiedzi, też z nim sobie zrobimy fotografię, on z kolei zapowie zawody Warsaw Race Walking Cup. Jak na razie, z tego co mówił, spaceruje po łazienkach, także jakby państwo zobaczyli Roberta Korzeniowskiego, czterokrotnego mistrza olimpijskiego, to właśnie on. Tylko czy on, on spaceruje, Adam? No, myślę, że tak. Też mu się zdarza. Tym bardziej, że mówił, że jest z kolegą, który przychodzi do kabilitasy. Dobrze. Proszę zostać z nami. Nie wolno zdradzać takich rzeczy. Proszę zostać z nami do godziny 19. Teraz e, najważniejsze informacje z kraju i ze świata. Ruch w Chorzowie na Stadionie Śląskim grał w starciu wielokrotnych mistrzów Polski z Wisą Kraków przy komplecie publiczności. Uwaga! Niemal 54 tysięcy widzów i zremisował 1 do 1. Mówimy o szlagierze nie w PKO Ekstraklasie, lecz w Betklik pierwszej lidze. A we wspomnianej PKO Ekstraklasie za nami dwa z trzech zaplanowanych na dziś spotkań. Bruk Bettermanika Nieciecza przegrał u siebie 1 do 3 z Wisłą Płock i zachował czysto teoretyczne szanse utrzymania. W coraz trudniejszej sytuacji znajduje się też Krakowie. Dziś pasy przegrały na wyjeździe z Rakowem Częstochowa aż 1 do 4. Przed nami mecz także poważnie zagrożonej spadkiem Arki Gdynia z Jagiellonią Biały 17.30. Tak jak absolutny szlagier w Premier League, Manchester City zagra na Etihad z Arsenalem i to spotkanie zostało okrzyknięte starciem o Mistrzostwo Anglii. My się zakładaliśmy, zdaje się, prawda? To tak, mówię, że Arsenal tak wygra. i niestety City zaczynają deptać po piętach, no, ale jeszcze jest po twojej stronie pałeczka. Na przeciw siebie staną przecież odpowiednio wicelider oraz lider tabeli. Po co myśmy się założyli o dobrą kolację? chyba coś lepszego <głos> Zako zakończyły się za to w Premier League Derby Merseyside Everton mierzył się u siebie z Liverpoolem i przegrał 1 do 2 piłkarze ręczni Orlen Wisły Płock po raz 14 zdobyli Puchar Polski w finałowym spotkaniu w Kaliszu po pokanali PG Wybrzeże Gdańsk 31 do 25 teraz tenis Maja Chwalińska wygrała w turniej WT rangi 125 w Eirasz w Portugalii w finałowym spotkaniu wygrała z Austriaczką Zinion Kraus 6163 w bez porównania bardziej prestiżowej kobiecej imprezie w Stuttgarcie, gdzie zjechała prawie cała światowa czołówka i gdzie do wygrania było nowiutkie Porsche, Rosjanka z kazachskim paszportem, czyli Jelena Rybakina, w finale 7567 pokonała czeszkę Karolinę Muchową. Pięknie grającą technicznie Karolinę Muchową. Tenisiści zakończyli turniej ATP 500 w Monachium. W finale Amerykanin Ben 6-2-7-5 pokonał Włocha Fabio Kobollego, który z kolei wczoraj wygrał z Saszą Zwieriewem i ronił naprawdę łzy po tym zwycięstwie. Sprawdzisz, jaki jest wynik trwającego spotkania finałowego w Jak Barcelonie? Jak będziesz mówił długo, to oczywiście, że tak. Rosjanin Andrii wiem. mierzy się z Francuzem Arturem Fissem i 6-2 dla Flisa w pierwszej partii, w drugiej mamy remis po 2 w Gemach. To teraz ja, tak? Kenika Seyla, czep Kirui triumfowała. W osiemnastej edycji postępu maratonu. Jednocześnie ustanowiła rekord trasy ze znakomitym wynikiem godzina 6 minut i 8 sekund. Wśród mężczyzn zwyciężył John Nataj Welle z Tanzanii z wynikiem godzina i 52 sekundy. W zawodach wzięło udział ponad 13,5 tysiąca biegaczy. Uśmiechnąłem się, bo jak jeszcze kiedyś prowadziliśmy dawno temu z Michałem Oszwamskim trzecią sferę daltą zawsze kazał nam czytać nazwiska Koniskich. Tak naprawdę wskazywał palcem, że to nasza, nasza kolej. W koszykarskiej lidze NBA New York Knicks udanie rozpoczęli fazę play-off w lidze NBA tej nocy 113 do 102 pokonali w Madison Square Garden ekipy Atlanty Hawks i prowadzą 1 do 0 w rywalizacji do czterech wygranych. Nasz jedynak w NBA Jeremy Sochan, nie podniósł się z ławki rezerwowych Knicks. Jeszcze, Żurzelek, coś tam doprecyzujesz? Tak, jedzie e, KS Toruń z Unią e, Leszno, jest 7 do 5 dla gospodarzy na Moto Arenie. Jest też 15 minut po godzinie 17. To trójka i trzecia strona medalu. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich uczestników Metamor w Zakopanem szczególnie stałe słuchaczki trzeciej strony medalu są takie, bardzo lubią słuchać podobno naszej muzyki, więc dzisiaj proponujemy perdzem na początek nasz ukochany zespół, wychowaliśmy się obaj muzycznie w latach 90. no to przyładujemy. To była grupa Pearl w utworze go z drugiej płyty tego zespołu, ale teraz nie o Pearl Jam, a o Snookerze. Właśnie Antoni Kowalski, 22-latek z Zielonej Góry, gra jako pierwszy Polak w snookerowych mistrzostwach świata. W pierwszej rundzie mierzy się z legendą Markiem Williamsem. Ant Antoni miał okazję wystąpić w porannej audycji w Radiowej trój radowej Trójce, więc teraz czas na to, żeby spotkać się z tatą, panem Andrzejem Kowalskim. Witamy bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Tak i zna, jest z nami także pan Marcin Niczkę, który jest pierwszym trenerem Antoniego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dzień dobry, witamy Panów bardzo. Świetnie Was słyszymy, jakbyście byli obok nas. Tak, z tego się <laughs> bardzo cieszymy. Panie Andrzeju, e, jako tatę zapytam, co pan czuł, co pan czuje, czy pan się tego wszystkiego spodziewał? No bo też taki wielki prezent. E, awansowo na Mistrzostwa świata Antek w dniu pańskich urodzin, więc to takie zwieńczenie. Mhm. Tak, oczywiście, że tak. No, nie zaskoczę nikogo, e, że czuję ogromną dumę, duma mnie rozwiera. E, Natomiast czy się spodziewałem? Powiem nieskromnie tak. Zawsze mówiłem, że nie zadaję sobie pytania czy, tylko kiedy. Natomiast fakt, występ w Crucible to, był, to było zawsze marzenie. I tak, troszeczkę mnie zaskoczył, że w tym okresie teraz, bo miał słabsze chwile w tym sezonie i, i to, co zrobił na koniec sezonu, to nawet mi zaimponowało i to bardzo. Nie są przeszczęśliwy. Tyle mogę powiedzieć. Trenerze, teraz pytanie do pana. Antoni jest ciągle bardzo młodym zawodnikiem, ma dopiero 22 lata, cała kariera przed nim. Natomiast czy pan pamięta, jak on przyszedł na pierwszy trening? No, tutaj tutaj pełne uznania dla, dla Andrzeja Kowalskiego, bo y, gdyby nie y, reproduktor tak wspaniałego zawodnika, to byśmy go nie mieli i dla Ani Kowalskiej, y, bo to Andrzej jako pierwszy przyprowadził Antka do stołu, to Andrzej wszystkie y, początkowe fazy z Antkiem y, przeprowadził i to jest wielka radość, także mega, mega Andrzejowi gratuluję. Natomiast jeśli chodzi o samego Antka, wspaniały chłopak. Przede wszystkim Antek jest, kiedy przyszedł pierwszy raz do klubu, nawet wczoraj rozmawiałem z Adamem Stefanowem czy, czy z kolejnymi zawodnikami, że był pełen, pełen takiej energii, entuzjazmu. Kiedy Andek przychodził na salę snukerową na Słuchowskiej Doniczka Akademia Snukera, to był najmniejszy, ale nie sposób było go nie zauważyć. Podchodził do wszystkich, od ucha do ucha, czy gramy, mimo tego, że, że on początkował. Niesamowity charakter, niesamowity człowiek I, i przypominam sobie taką historię, kiedy y, do Zielonej Góry y, jako pierwszy Polak ściągnąłem y, Nila Robertsona i Shona Murphy'ego. Antek z nimi grał i tam dziennikarz do niego podszedł i Antek, a dlaczego nie żużel, dlaczego nie, dlaczego nie koszykówka, piłka nożna, a on bez zastanowienia, tylko snuker, tylko snooker, tylko. I to, I to jest niesamowite, także ja jestem mega, mega dumny. Trudny był okres ostatni dla Antka, bardzo, to co Andrzej powiedział, bardzo, Trudno mu to wszystko wychodziło, natomiast no, niesamowity sukces Polska Snukerowa cała dumna. Ja to, co widziałem wczoraj w klubie, e, parę dziesiąt osób przyszło do naszej Akademii, żeby Antkowi kibicować. Puściłem e, luźny taki wpis, że zapraszamy do kibicowania. Parędziesiąt osób przyszło, żeby, żeby być z Antkiem, żeby przeżywać. To jest niesamowite. Oczywiście dzisiaj na dwudziestą większa ekipa już jedzie, bo niektórzy gdzieś tam w Polsce byli, także będziemy kibicować. Panie Andrzeju, ile wyrzeczeń stoi za tym sukcesem? Takich ojcowskich wyrzeczeń. Wiemy, że w dyscyplinach bardzo ważna jest ta rola rodziców, którzy pomagają e, swoim dzieciom. Jaka pańska rola była w tym wszystkim? A przy okazji, jak mógłby pan powiedzieć, jaka panuje atmosfera właśnie tam w Sheffield? E, Wyrzeczenia to za dużo powiedziane. E, oczywiście m, ja z Antkiem, e, tak jak Marcin powiedział, Marcin stworzył Akademię i ja sobie wziąłem to do serca, co powiedział na samym początku, przy ja przeprowadziłem Antkę, jak Antek miał 6 lat że akademia to jest miejsce spotkań, treningów dla zawodników, ale całą resztę robią zawodnicy i rodzice, no bo to były małe dzieciaki, mające możliwość trenowania z większymi. Natomiast ja sobie wziąłem to do serca i wziąłem się, sam się z, zacząłem, wziąłem się za trening, później za sędziowanie, no i m, praktycznie m, odpowiadałem przez pierwsze 8 bodajże lat, za praktycznie wszystkie treningi, całe cykle treningowe jeździliśmy z Antkiem na wszystkie możliwe zawody i w Polsce i potem zaczęły się powołania do kadry. Byliśmy na wszystkich mistrzostwach Europy, mistrzostwach świata amatorów. Antek zdobył przecież mistrzostwo świata jako pierwszy Polak, mistrzostwo świata juniorów oczywiście. Także wyrzeczenia to takie nie do końca chyba dobre słowo, które odpowiada temu może to była pasja z obu stron, bo ja jestem zakochany w snookerze, nawet ciężko mi powiedzieć od kiedy, i przelałem te emocje, te uczucia i pasję do tego sportu na Antka. Mieliśmy to też to szczęście, że w pobliżu był klub, który stworzył Marcin. Mieliśmy to praktycznie 3 minuty od domu. I to pomogło. Natomiast tą pracę, którą my włożyliśmy, to, to są, e, Szanowni Państwo, którzy chcecie nie pchać, coś źle, źle powiedziane, wspierać. E, skierować, e, wspierać swoje dzieciaki, e, które chcą uprawiać sport. E, trzeba być konsekwentnym, e, trzeba sobie wyznaczać ambitne cele, ale praca, praca i jeszcze raz praca. I nie poddawanie się. Panie trenerze, no Antek się nie poddaje także w tym pierwszym meczu w Mistrzostwach Świata z Markiem Williamsem, czyli no super utytułowanym zawodnikiem, trzykrotnym Mistrzem Świata, ubiegłorocznym finalistą. Zaczął świetnie to spotkanie, teraz przegrywa 3-6. Wspomniał pan, pan o tym, że dzisiaj jest dokończenie tego meczu wieczorem. Czy Pana zdaniem Antoni ma szansę, żeby, żeby doścignąć Waliczyka? Antek ten mecz według mnie spokojnie mógł prowadzić z dwoma frame'ami na przodzie. Miał trzy frame'y naprawdę bardzo bliskie. Tam się wkradły, wkradły małe błędy, ale najpiękniejsze jest to, że nie ma kompleksów. Nie ma kompleksów. Antek jest niesamowita, niesamowity mental ma. Kiedy rozmawialiśmy, jak już doleciał do Crucible Theater, E, przepraszam, jeszcze grał w eliminacjach w, w trzeciej rundzie i, i przechodził czwartą lu, rundę, e, kiedy z Jonesem grał, napisał mi przed jego meczem e, widzimy się w Klusibu. To są, to są rzeczy, to jest mental, który nie każdy zawodnik ma, tych naprawdę w Akademii Dzieciaków dużo się pojawiło, natomiast ja uważam, że Andrzej spokojnie może ten mecz wygrać. On już dzisiaj e, pokazał, w którym miejscu jest. Jeżeli zawodnik naprawdę gra o wszystko, bo jeżeli Antek będzie przyszedł z czwartej rundy, on spadał z main -turu. Wiedział, z czym to się, z czym się mierzy. Jeżeli on przy podejściu do swojego meczu potrafi tak się skoncentrować, oczywiście to jest bardzo to, co Andrzej wcześniej powiedział, to jest pełna zgoda. I to jest pełne jego zaangażowanie, to, co wykonał w pracy z Antkiem, to były godziny, dzień nie przy stole. Natomiast e, wracając do waszego pytania, ja cały czas wierzę, że tam tak pokona Marka Oliansa, bo, bo go na to stać. Wkradły się wczoraj błędy, no ale kto ich nie robi? Największe gwiazdy. Mark z początkiem fazy tego meczu miał dużo, dużo y, niedociągnięć. Było to widoczne na sejfach, na, na odstawnych a Antek wszedł, tutaj naprawdę jak po swoje 82 break w pierwszym frame'ie wychodzi na prowadzenie, on niczym nie odbiega, tylko tutaj nie można już dalej robić tych błędów, które pojawiały się wczoraj. Tutaj musi być już konsekwencja. Jeżeli J. Williams jest przy stole, on to jest stary kocur, on wie, że jeśli dostanie bile on będzie ją wbijał na 150%, on nie będzie robił głupich błędów. Ale ja tutaj pełną, e, pełną parą zielonogórską wierzymy w Antka, jesteśmy za nim i zawsze gdzieś tam będziemy kibicować. Także ja uważam, że jeszcze dużo emocji nas czeka. Oczywiście wszystkich słuchaczy zapraszamy przed telewizory o godzinie 20, no bo to jest po prostu historyczna chwila i tu się pisze historia. Trzeba o tym głośno mówić, tu się pisze historia. Oczywiście, <głos> Oczywiście. Panowie, bardzo dziękujemy. Cała Polska będzie trzymać kciuki za Antka. Panom dziękujemy, no i wszystkiego dobrego. I zachęcamy oczywiście serdecznie. do uprawiania tej pięknej Dziękuję. dyscypliny sportu. Dosłuchaj Dziękuję. Zapraszamy panowie. do oglądania. Będziemy oglądali. Jesteś jak tysiąc w nie w jednej jak luty w roku przestępnym. Lecę do ciebie za siódmy las. Pędzę, zanim zacznie chodzić o więcej, a na pewno będzie Pędzej zanim zrobi się niebezpiecznie. Proszę Państwa, mamy gości, tak można powiedzieć. Jest z nami studentka Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Elizaweta Labunec. Witam Cię bardzo serdecznie. Dzień dobry. Razem ze swoją słuczką, Diną. Która tutaj krąży po studiu, jest z nami. Daje, się głaskać. daje się głaskać. Wielkie gratulacje Eliza. Bo wczoraj sukces no, ogromny. Awansowałaś do finału A. programu Mam Talent. O, jest się odezwała. Do Nie. finału programu Mam Talent. Stoi za tym oczywiście wielka praca. Natomiast powiedz ten rewelacyjny duet, który tworzycie, który podbił serca publiczności. Jak ta miłość się narodziła? E, miłość się narodziła, nie mogę powiedzieć, że od pierwszego wejrzenia, tylko e, z każdym dniem m, ta miłość się rozwijała, e, rosła i e, teraz ona jest e, tak ogromna, że brak mi słów, jak wyrazić e, to, co czuję do Diny. A jak w ogóle z Diną, jak, jak Dina do ciebie trafiła? E, jak miała dwa miesiące, to... Już był moment, kiedy można było zabrać ją do domu. E, pojechaliśmy do Turunia do chyba e, i e, przywiozłam ją już taką małą kuleczkę puchatą i od tamtego dnia jesteśmy praktycznie nierozłączne. No Dina tutaj krąży cały czas pod naszymi nogami. Wspaniała psina. Adam wspomniał o tym, teraz za przyszła. Adam wspomniał o, o pracy, którą musiałyście razem wykonać i rzeczywiście jak się ogląda twoje występy i występy Diny, no to nie sposób się nie zastanowić, jak ciężka jest ta praca, ile wy razem musicie trenować. Teraz nie trenujemy aż tak dużo, mhm. maksymalnie trzy razy w tygodniu, bo też ona potrzebuje się zregenerować, nie tylko ciało, Jasne. ale też psychika, bo te psy bardzo dużo pracują głową i pierwszy rok dużo pracowałyśmy, ale to nie było tak, że trening taki, że zajeżdżałam ją czy coś w tym stylu, tylko po prostu... E, pokazywałam jej świat, pokazywałam jej e, jak w tym świecie ma żyć, e, że na przykład idziemy obok, e, e, nie wiem, ulicy mhm. e, i e, ona musi e, spokojnie e, iść, nie reagować na samochody, bo też mhm. często te psy reagują na samochody i e, ciągną i ciężko się z nimi spaceruje. Bywa pochyliwa. Dina? Mhm. Teraz już nie. Teraz już nie. Yy, nie, rzadko. Może się czegoś przestraszyć, jak jest bardzo zmęczona, to wtedy bardziej reaguje na bodźce. Yy, o, teraz listek przynosi do pana Adama. Się, tak. Yy, tak, no ale po prostu ten pierwszy rok, to naprawdę dużo czasu poświęcałam jej, żeby po prostu pokazać, yy, jak wygląda ten nasz świat. Chodziłam z nią do galerii, yy, do różnych miejsc, gdzie można wchodzić z psami, żeby po prostu ona... Yy, spokojnie na wszystko reagowała. Mm -hmm. A powiedz, bo jesteśmy reda redakcją sportową i mm -hmm. audycją sportową i chciałem cię zapytać o ten dog dancing. Na mm -hmm. czym ta dyscyplina polega i skąd pomysł właśnie, żeby w tę stronę pójść? Szczerze mówiąc, to jesteśmy y, zupełnie nowe w tej dyscyplinie, y, bo... Przed... I od razu sukcesy. Y, no, można tak powiedzieć. <głos> <głos> y, zawsze mi się podobały takie filmiki na social mediach, kiedy Właściciel tańczy ze swoim psem do jakiejś ładnej muzyki. No, a tak naprawdę tych sztuczek które ona zna jest tak dużo, Aha. że było łatwo z tego zrobić układ taneczny. Ale przed tym e, też ćwiczyłyśmy nose work, czyli to jest e, taki sport, gdzie e, pies musi znaleźć stożek zapachowy. Patrz już na mnie, badam już całkowicie odleciał, bawi się z Dino. Tak. E, I też agility, czyli mhm. bieganie e, z psem, e, pokonywanie trasy, e, na której stoją przeszkody, które e, sędzia rozłożył. E, I to e, głównie... To trenujemy. Eliza, wspomniałaś nam tutaj przed wejściem na antenę, że ty uprawiałeś już wiarstwo figurowe. Tak jest. I to profesjonalnie, tak? Tak, wyczynowo od trzeciego roku życia. Czy to jakoś ci pomaga w tej nowej dyscyplinie? Na pewno, bo sport uczy takiej pokory. I ciężkiej I się, pracy. Ciężkiej pracy, cierpliwości i takiego zrozumienia, że. Jeżeli dzisiaj coś nie wyszło, mm -hmm. no to zrobić wdech, wydech, wyjdzie jutro. Tak jest. I, a zwłaszcza z psem to y, trzeba bardzo swoje emocje y, trzymać y, na, wodzy. Na, na wodzy, ponieważ y, ona wszystko czuje. Mm -hmm. I jak troszeczkę. Barometr, prawda? Tak, to jest, jak, jest tak, jak troszeczkę coś tam jestem niezadowolona, mm. ona od razu to czuje i idzie się podlizywać, yy, chce, żeby mi się humor poprawił. <głos> tak, I to jest piękne Dopóki nie, nie, się nie uśmiechnę i powiem, że wszystko jest okej, okay, no to ona nie będzie chciała ze mną nic robić. A, a jeżeli chodzi o e, Akademię Wychowania Fizycznego, to co studiujesz dokładnie? Jestem na kierunku sport mhm. e, i e, moja specjalizacja to instruktor przygotowania motorycznego. O, świetnie, I, jestem fanem treningu te, motorycznego. I w następnym semestrze, e, czy w następnym roku akademickim będę kontynuować tą specjalizację i już na trenera. No to I świetnie. Trener przygotowania motorycznego. Świetna praca przed Tobą, mająca ogromną przyszłość. Mamy duże braki w naszym sporcie, jeśli chodzi o trening motoryczny, także mm. przydadzą nam się tacy młodzi, zdolni trenerzy. Na zakończenie powiedz, jak Ty sobie radzisz, Idina, z tą popularnością, która na Was spadła? Jeszcze takiej nie odczułyśmy, ona jest na razie tylko w social mediach, chociaż no już i w radiowej trójce. W radiowej trójce, tak. E, chociaż już e, nas zaczepiły takie dziewczynki w dekatlonie, chciały zrobić zdjęcie z Diną. Kto by nie chciał. E, tak, no ale tak się śmieje, żartuję, że niedługo będę myślał w kapturze chodzić e, i w ciemnych okularach, żeby nikt nie poznał, no ale... Dina, Dina, tak Dina tak samo, Dina tak samo. Tak, trzeba będzie mu na czarno przefarbować po prostu, żeby... No, ale jest okej. Okay. Ile macie czasu na to, żeby przygotować kolejną choreografię do finału? E, mamy trzy tygodnie. Nieco. To dużo ile, czy mało? Mało, bardzo mało. Ile, ile szykowałaś tę choreografię, którą zaprezentowałeś za pierwszym razem? E, mniej więcej od lutego. Mhm. Tylko, że to było takie bardzo wszystko nowe dla nas, więc teraz... Yy, musimy zrobić to samo, ale w innej konfiguracji, w innym stylu, bo będzie inna zupełnie muzyka, yy, inny yy, vibe, że tak powiem, naszego <laughs> występu. Eliza, życzę mi, żebyście wygrały. Oczywiście mam talent. Yy, jak już wygracie, to też jeszcze raz nas dobrze? Obowiązkowo. Przed <laughs> tym, jak przefarbujesz Dinę. I, dobrze, dobrze, dobrze, tak. <laughs> Dziękujemy Ci bardzo. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. 17 minut zostało do godziny osiemnastej. Teraz będziemy mówili o siatkówce, bo w Plus Lidze, czyli w rozgrywkach panów, od wczoraj znamy finalistów. Sprawa rozstrzygnęła się w obydwu półfinałach już po dwóch spotkaniach. Wczoraj dopełnili formalności i siatkarze Aluronu Warty Zawiercie i Bogdanki Lublin. Zaczynamy od aktualnych Mistrzów Polski z Lublina. Po wygranej do jednego w Warszawie w poniedziałek, wczoraj też do jednego pokonali u siebie PGE-projekt, mówi kapitan Bogdanki Marcin Komenda. Bardzo się cieszymy, że, że jesteśmy w tym finale, bo mieliśmy swoje problemy w tym sezonie i ten finał był naszym marzeniem. Chcieliśmy to osiągnąć. Myślę, że to jest potwierdzenie tego, że nasz klub jest bardzo stabilny i z roku na rok na pewno robimy postępy. Mimo właśnie przeciwności losów, które nam się zdarzają, to, to jesteśmy dalej w czołówce i myślę, że możemy być naprawdę szczęśliwi i dumni z tego powodu. Dzisiaj myślę, że dobry mecz w naszym wykonaniu poza trzecim setem. Zrobiliśmy dużo dobrej roboty i z tego możemy być szczęśliwi. Teraz głos oddajemy atakującemu Bogdanki Mateuszowi Malinowskiemu. Dzisiaj Wilfredo poprowadził tego czwartego seta niesamowicie, tak naprawdę przypieczętował, bo tam już zrobił przewagę koło 8-9 punktów, ale myślę, że tak patrząc po, po wyniku, no to te dwa sety naprawdę zagraliśmy super, tutaj wyciągnęliśmy w końcówce tego też drugiego seta, więc prowadziliśmy 2-0, potem delikatny kryzys się przydarzył, wiadomo, Warszawa... No bardzo dobry zespół, więc to nie jest tak, że wygrywa się gdzieś tam łatwo 3-0 no, nam się zdarzył gorszy moment, oni przycisnęli, musieli zaryzykować na zagrywce w tym secie na szczęście Nasza koncentracja tutaj w czwartym secie i wróciliśmy do swojej dobrej gry, skutecznej gry i powtarzamy sukces praktycznie z zeszłego roku. No, jesteśmy w finale, wygraliśmy Puchar Polski, super puchar, nie udało się w Lidze Mistrzów. Ja jestem niezmiernie szczęśliwy z tego powodu. Klasę rywala oddał po meczu kapitan projektu Damian Wojtaszek. Przede wszystkim gratulacje dla drużyny z Lublina. Pokazali, że po tym przegranym ćwierćfinale w Lidze Mistrzów. Chcieli się odgryźć i zasłużeni awansowali do finału plus ligi. My większe szanse mieliśmy w pierwszym meczu niż w tym. Wiadomo, że jak przyjeżdżając do przeciwnika, który wypełnia pięknie halę, gdzie kibice dopisują mi, na pewno jest zły po tych porażkach, które były wcześniej, będzie chciał zakończyć rywalizację w dwóch spotkaniach, tak zrobił. Finałowym przeciwnikiem Bogdanki będzie zwycięzca sezonu zasadniczego. Aluron Warta Zawiercie. Wczoraj po raz drugi pokonało Sekoresowie Rzeszów, tak jak przed tygodniem, bez straty Seta. Najlepszym zawodnikiem wczorajszego meczu wybrano atakującego warty Bartomija Bołądzia. Myślę, że w każdym elemencie zagraliśmy lepiej niż w poprzednim meczu. Najwyraźniej, że nasza gra nie falowała, że graliśmy równo i w żadnym momencie nie, nie pękliśmy. Myślę, że wsadziłbym w czapkę kilka nazwisk i wylosował, bo naprawdę każdy dzisiaj zasłużył, żeby, żeby tą nagrodę odebrać. Bardzo się z tego cieszę, ale teraz trzeba się po prostu skupić, żeby, żeby jak najszybciej się zregenerować, dobrze się potrenować, bo myślę, że jeszcze możemy podwzciwować się w każdym elemencie. Dla środkowego Warty Jurija Chładyra Finał Plus Ligi to nie pierwszy pierwszyzna. Tak naprawdę to mi się wydaje, że zachowywaliśmy cały czas zimną głową, oprócz tego, że zaszewianie mieli w tej końcówce swoje argumenty na, na zagrywce, przy zgrękach Karola Butryna, dogonili nas, bo mi się wydaje, że widzieliśmy już tą prostą linię finiszową, ale jeszcze raz sport pokazał, że trzeba zachować cierpliwość i do końca wierzyć w to i robić swoje. E, tak też zrobiliśmy. Wygrujemy dzisiaj 3 do 0, niezmiernie się cieszymy, bo to będzie trzeci podrząd e, finał dla naszego klubu. Jak to się mówi, oby tak się stało, że do trzech razy sztuka, a mój chyba będzie 10, więc e, bardzo się cieszę, że uda się znowu zaprezentować nasz zespół w Finale Plus Ligi, bo to są e, wspaniałe rozgrywki i powalczyć o mistrzostwo Polski. Nie zdarza się codziennie. Niepocieszony po wczorajszym meczu był rozgrywający Resowi Marcin Janusz. Bardzo ciężko mi mówić szczególnie o tym meczu, bo czuję, że przegraliśmy te dwa sety szczególnie, dwa pierwsze sety, prostymi, prostymi rzeczami. Gdzieś nie, nie zmusiliśmy ich do jakiegoś ogromnego ryzyka, tylko mogli po prostu gdzieś czekać, nabijać, często kiwać, nie ryzykować jakoś bardzo w zagrywce i to wystarczało. To boli tym bardziej, bo oczekujemy od siebie zdecydowanie, zdecydowanie więcej. Gratulacje dla, dla zawiercia. Zagrali jakby cierpliwie, zagrali Dojrzale, tak jak na, na taką drużynę topową przystało, ale my możemy mieć że pretensje do siebie, bo nawet nie zmusiliśmy ich do tego, żeby, żeby trochę się zrobiło nerwowo, może oprócz tego trzeciego seta. Pierwszy mecz finałowy 25 kwietnia w Sosnowcu, tam swoje domowe spotkanie o wyższą stawkę rozgrywa Warta, potem rywalizacja przeniesie się do Lublina. Przypominamy, że w finale gra się nie do dwóch, a do trzech wygranych. Teraz tak, a potem Henryk Sytner. Po korzystnej cenie Skusiła reklama widziana późną nocą na cnn -ie. Sunęło sawanną, grało przez pola, lasy i dzikie prerie Ja w moim w korku na siódemce sapię jak pitbull terrier Reklama Apple, w nocy chłopaki, dziewczyną robią fotki Tacy są gładcy, młodzi i ładni, do tego różnorodni korolkami suną przez miasto, chcą mi coś udowodnić Ja moim robię screenshot mem, a potem się stłuk ochotnik Pakiet platinium, ekskluzywny dostęp Składnik aktywny, serum ujedniające Antyoksydant, nieziemskie oszczędności Mądre pożyczki, gdy pieniędzy nie dość ci. Kupiłem outfit z wyprzedaży, chciałem mieć hajest fashion Stojąc nad paczką, przyznaję dawno, nie miałem takich wrażeń Kupiłem kawiarkę, ponieważ mi zachwalał kawę z maszyn Kupiłem Chanel, kupiłem palmę, kupiłem Pradę, kupiłem McQueen, kupiłem balsam Żeby wygładził mi pierwsze zmarszczki z twarzy Kupuję majty berbery, krata, aby być panem plaży Kupiłem nową rzecz, niosę do domu tę nową rzecz Zmienia się nocą w rzecz, w kolejno znowu rzecz Zostałem oszukany Pakiet Platinum, ekskluzywny dostęp Składnik aktywny, serum ujętniające Antyoksydant, nieziemskie oszczędności Mądre pożyczki, gdy pieniędzy nie dość ci. Kupiłem karnet, fitness center, ale z kompleksem wellness Tłuszczowa tkanka dziwnie sterczy, ale i wiesz, regres Jestem ludystą wśród tych sprzętów, jestem jak dziecko we mgle Po przetreningówce czuję, że płuco jakby płonęło we mnie Niewielki flakon na walentynki, jakieś perfumy Chanel W reklamie tajemny pałac, zapad sufitem pływają chmury białe W chmurze jest amantala szala Mamy dziewczynie buzi daje. To właśnie przez jego garzę zapłacę kawel. Cholerny, głupi, fój. Jijem alką łagił za 50. Zgodnie z obietnicą był taką i będzie Henryk Sytner, legenda polskiego radio. Przypomniał sobie Amerykanin Tyler Finney, mąż Katarzyny Niewiadomej, który ogłosił wznowienie kariery kolarskiej i start w torowym wyścigu drużynowym na dochodzenie w Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku. 35-letni Finney nie ukrywał, że wpływ na decyzję miała Katarzyna Niewiadoma, najlepsza polska kolarka. To ona zachęcała męża do sportowego powrotu. Dzięki zachęcie żony ziarno zaczęło rosnąć, podkreślał Niezależnie od tego, czy dostanie się do oficjalnej drużyny na igrzyska Olimpijskie, czy nie, czuje się zaszczycony, że może być w gronie kandydatów i z niecierpliwością czeka na możliwość dołączenia do zespołu na zawody Pucharu Świata i zapewnienie pozycji kwalifikacyjnej na Igrzyska Olimpijskie. Finney znowił karierę po siedmioletniej przerwie i wystartował w wyścigu gravelowym na Saharze w Maroku. Wziął już udział w pierwszym zgrupowaniu kadry torowej USA. Podkreśla, że jest zadowolony z tego, jak wpasował się w grupę, biorąc pod uwagę, że trenuje dopiero od Listopada i nie może się doczekać, żeby w ciągu najbliższych dwóch lat zwiększyć swoje zaangażowanie. Karierę rozpoczynał na torze zdobywając dwa tytuły mistrza świata w wyścigu indywidualnym na 4 km na dochodzenie w Pruszkowie w 2009 roku oraz w Kopenhadze w 2010 roku. Na szosie wywalczył m.in. srebrny medal Mistrzostw Świata w jeździe indywidualnej na czas w Walkenburgu w 2012 roku. Odniósł 13 zwycięstw w wyścigach UCI. Dziękujemy Henrykowi Setnerowi. Teraz przenosimy się za ocean. Za niecałe dwa miesiące rozpoczną się piłkarskie Mistrzostwa Świata. Wciąż nie wiadomo do końca, czy zagra na nich Iran. Przy okazji zajrzymy także na parkiety NBA, gdzie rozpoczęła się walka o Mistrzostwo. Jan Pachlowski.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 The NBA playoffs. Przenosimy się na parkiety NBA. Za nami pierwsze mecze pierwszej rundy playoffs. Tutaj rywalizacja toczy się do czterech wygranych. Podobnie jak w sezonie zasadniczym i w drugiej części sezonu, szczególnie zwracamy uwagę na New York Knicks. W klubie tym od końca lutego gra nasz Jeremy Sohan. Sohan, jak we've seen, a very strong defender. Sohan, it's the three. Niestety tym razem amerykańscy komentatorzy telewizyjni nie mieli okazji wymienić nazwiska naszego koszykarza. Nix pokonali Atlanta Hawks 113 do 102 i objęli prowadzenie w serii 1 do 0. Polak nie dostał szansy gry od trenera Mike'a Browna. Trzeba tutaj szczerze podejść do występu Polaka w playoffach. Na parkiecie pojawia się on będzie raczej, gdy wynik zostanie już rozstrzygnięty i aby odciążyć graczy pierwszej piątki, Jeremy Sochan nie znajduje się teraz w stałej rotacji Knicks. Jedną z najciekawszych par pierwszej rundy jest rywalizacja w konferencji zachodniej pomiędzy Los Angeles Lakers a Houston Rockets. Tutaj dochodzi też do ciekawego starcia dwóch gwiazdorskich weteranów, Lebrana Jamesa i Kevina Duranta choć ten drugi w ostatniej chwili został w sobotę wycofany ze składu. 41-letni James poprowadził jeziorowców do zwycięstwa nad rakietami 107 98, uzyskując 19 punktów i 13 zbiórek. Koszykarz szczególnie skuteczny był w końcówce spotkania. Lebron James został najstarszym zawodnikiem w historii NBA, który zanotował double-double złożone z punktów i asyst w fazie playoff. off Zegraliśmy dobre spotkanie, mieliśmy skuteczny plan, mamy teraz ubytki w składzie, nie ma m.in. Luki Donjicza, Najważniejsze, że jesteśmy kolektywną grupą. Mamy wybór i nie straciliśmy naszej siły, pomimo osłabienia, mówił po meczu LeBron James. W pierwszym meczu pierwszej kolejki playoffs offs Denver Nuggets pokonali Minnesota Timberwolves 116-105. do Niezawodny gracz Nuggets, Serp Nikola Jokic, zanotował triple-double, Ponadto Cleveland Cavaliers pokonali Toronto Raptors 126-113. do 113. Dzisiejsza rywalizacja w NBA rozpocznie się zaraz po zakończeniu trzeciej strony medalu spotkaniem Boston Celtics z Filadelfią. Z Miami Jan Pachlowski. W meczu w Premier League Manchester City remisuje z Arsenalem 1-1. A w naszej ekstraklasie Arka Gdynia 0-1 przegrywa z Jagiellonią Białystok. Zapraszamy już na drugą godzinę trzeciej strony medalu tuż po 18. Autopromocja.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 a ty drąż, drąż, drąż, bo my czekamy na wielkie bum. Bum i jeszcze więcej. W porannym zapraszamy do Trójki. Piosenki Drill Jadzie Drill można posłuchać na stronie trójkapolskieradio.pl Autopromocja Zapraszamy do reklamy.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 Powlekane. Każda tabletka zawiera 100 mg tiaminy azotanu, 50 mg pirodyksyny chlorowodorku i 1 mg cyjanokobolaminy. Neurobiom Advanced jest wskazany do stosowania u osób dorosłych w celu zapobiegania i leczenia niedoborów witaminy b 1 B6 i B12, które w przypadku niedostatecznego spożycia, zaburzeń wchłaniania, zwiększonej utraty lub zwiększonego zapotrzebowania mogą powodować mieszaną polinolapię czucia wodorkową. PNG Health Germany GmbH. Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj suwy Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły